Sądecki Podcast Sportowy zapraszają Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan. Jest z nami również dzisiaj dziennikarz koncernu Polska Presse, wydawcy Gazety Krakowskiej oraz portalu sandecja.pl Damian Szczerba. Witam wszystkich, zapraszam do słuchania naszego programu. Gwarantuję, że będzie ciekawie. Jest to pierwszy odcinek Sądeckiego Podcasta Sportowego, a będziemy dziś dyskutować przede wszystkim o piłce nożnej o przygotowaniach, meczach sparingowych i o wzmocnieniach drużyn Kolejarza Stróże i Sandecji Nowy Sącz. Nie zabraknie też dyskusji na temat postawy siatkarek Muszynianki, przede wszystkim w Lidze Mistrzy. Może zacznijmy od Kolejarza Stróże. We wtorek, 7 lutego, rozegrał kolejny swój sparing, piąty z kolei z partizanem Bardejów. Toczył się on na Słowacji, na sztucznej nawierzchni i zakończył się bezbramkowym remisem. Jest to doskonała regularność zespołu Kolejarza Stróże. W lidze gromadzili większość punktów na wyjazdach, gdzie praktycznie w jednym meczu tylko nie udają się zapunktować meczu wyjazdowego. Natomiast w sparingach sukcesywnie i z rygorem godnym, godnym pochwały zaliczają remisy. Poza jednym wyjątkiem. Wyjątek był. Był naprawdę dobry, skuteczny wynik 5-2 w sparingu ze Szczakowianką jawożną I godna pochwały postawa. No właśnie, wydawało się, że kolejarz strzelając pięć bramek drużynie z Jaworzna rozwiązał worek z golami, teraz bramki powinny padać znacznie łatwiej, jednak rywal Partizan Bardejów i, i znowu remis bezbramkowy, znowu coś zacięło się w tej drużynie kolejarza, bramki nie padają tak jak padać powinny, pomimo że sytuacja sama. Trener Cecherz bardzo chwalił postawę ofensywną swojej drużyny po, po tych strzelonych pięciu bramkach. Jest w składzie nowy napastnik gajtkowski. wydawało się, tak jak mówisz, forma strzelecka będzie utrzymana. A tutaj okazuje się, że kolejny mecz bez, bez strzelonej bramki. Jest to kwestia stanowiąca. Nie wiem, Krzysiek, co ty sądzisz, ale w, w meczu ze Szczakowianką problemem była defensywa, szczególnie bramkarz. A teraz okazje były z tego, co mówił trener Cecherz, ale bramka nie padła to może oddajmy głos tenerowi Cecherzowi, do którego dzwoniliśmy kilka godzin po zakończeniu spotkania. Szkoda niewykorzystanych sytuacji, szczególnie chrapka i gryźlaka, bo byśmy ten sparing rozstrzygnęli na własną korzyść, aczkolwiek ja jestem bardzo zadowolony z gry zespołu, bo nie dopuściliśmy do sytuacji przeciwnika, a my stwarzaliśmy. Także same, same pozytywy tego sparingu. Poza problemem ze skutecznością w Stróżach zrodził się kolejny problem, problem, który już w Stróżach trwa od, od pewnego czasu, a mianowicie bramkarz. Jak wiadomo w w poprzednim sparingu nie sprawdził się bramkarz testowany z Krzyżewski, który teraz, od dziwo, na Słowacji został zastąpiony przez Waldemara Piątka, trenera bramkarzy Korierza stróże, który w przeszłości bronił w Ekstraklasie, ale jest już na y, piłkarskiej, przynajmniej tej wyczynowej emeryturze. Jest to ciekawe wydarzenie niewątpliwie, ale może jest to jakieś rozwiązanie na rundę wiosenną, skoro trener cecherz, powiedział, że defensywa grała dobrze, bramki nie padły, zero z tyłu jest, także może warto by było porozmawiać z trenerem Piątkiem, czy zechciałby jeszcze pobronić. A tak mówiąc poważnie, jest to chyba tymczasowe rozwiązanie. Tym bardziej, że nie wiemy, czy pan Waldemar miał szansę się wykazać, bo tak właśnie trener podkreślał, No drużyna kolejarza rozbijała ataki Partizana już daleko od własnej bramki. Tak naprawdę rywale nie, nie mieli okazji zatrudnić y, Waldemara Piątka i sprawdzić jego kunsztu. Co nie oznacza oczywiście, że nie poradziłby sobie na tej pozycji. Wobec tego nie ma w tej chwili kolejarza bramkarza, ale kiedy możemy się spodziewać, że do bramki wróci nominalny bramkarz kolejarza zarychta? Zarychta mógł nawet wystąpić w meczu z Bardejowem, natomiast trener Cecherz powiedział nam, że nie chciał jeszcze ryzykować. Wskazuje to jednak, że wkrótce powinien wrócić do treningu i być do dyspozycji. Łukasz Lisak chyba będzie dłużej pauzować, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz. Nawet jeżeli Zarychta wróci, to tak naprawdę Kolejarz ma jednego bramkarza. Ten trzeci przydałby się, bo jest dwóch równorzędnych bramkarzy. Łukasz Lisak i Marcin Zarychta i brakuje jednak tego trzeciego. A co powiedzielibyście na temat Marek Koziow w Kolejarzu Stróże? Taka propozycja, taki pomysł mógłby się sprawdzić. Po pierwsze, kolejarz mógłby pomóc w negocjacjach zagłębia ze Sandecją. Po drugie, mógłby wspomóc ten transfer w jakiś sposób finansowo. Po trzecie, no, Marek Kozioł, dla którego to rozwiązanie też byłoby bardzo dobrym pomysłem, miałby zagwarantowaną, przynajmniej teoretycznie, grę na poziomie pierwszoligowym blisko od domu i ta aklimatyzacja, czas na przeprowadzkę do Lubina mógłby przebiegać znacznie spokojniej. Ale pozwolicie, że do tego tematu wrócimy przy okazji dyskusji o Sandecji Nowy Sącz. A jak mowa jeszcze o wzmocnieniach kolejarza, to byliśmy w czwartek na treningu drużyny na siłowni w Nowym Sączu i dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o wzmocnieniach drużyny. Do zespołu trafili Krzysztof Gajtkowski, Kamil Nitkiewicz i Dawid Rupa. Jeżeli chodzi o Gajtkowskiego, niewątpliwie jest to duże nazwisko w polskim futbolu, niegdyś Lech Poznań, Korona Kielce całkiem do statystyki, ale nie wiem, czy jest to dobry ruch. Gajtkowski ostatnią rundę w Warcie Poznań miał raczej słabą. Od dawna nie, nie zaprezentował się tak, jak bywało to parę lat temu, więc nie potrafię uzasadnić tego ruchu. Ale trener Cecherz, pytany przez nas o wartość tego transferu, powiedział, że Gajtkowski to jest piłkarz który ma swoją klasę, swoje umiejętności. Wystarczy, że się, że się zgra z drużyną i będzie dużym wzmocnieniem dla kolejarza. A nie boicie się, że pan Gajtkowski chce się pokazać, dlatego w sparingach pokazuje, to, co potrafi najmocniej, a potem, gdy już będzie miał podpisany kontrakt, to będzie tylko odcinał kupony od, od swoich umiejętności? Był kiedyś w kolejarzu taki zawodnik z dobrym nazwiskiem, pan Grzegorz Piechna, który w stróżach nie zabawił zbyt długo. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Oczywiście mogę się mylić, ale Gajtkowski ma już 32 lata raczej bliżej mu do końca kariery niż jakiejś wielkiej przygody z piłką jeszcze a ponadto podpisał kontrakt tylko na pół roku, więc on musi w tej rundzie wiosennej udowodnić cecherzowi i władzom kolejarza, że nadaje się do tej drużyny. Zdaje się, że Gajtkowski ma jeszcze trochę ambicji, żeby pograć na pierwszoligowym poziomie ponieważ miał ofertę z miedzi Legnisa, z drugiej ligi bardziej korzystną finansowo, aniżeli z kolejarza Stróże ale postanowił jednak wybrać ofertę Stróż. Mógł też trafić do ruchu Radzionków, gdzie wydawało się jeszcze podczas sparingu z Sandecją, wystąpił w tym meczu, wydawało się, że już wszystko jest dogadane, wystarczy tylko podpisać. Jednak Gajtkowski ze Śląskim Klubem nie dogadał się w kwestiach finansowych i dlatego w tym momencie jest w Stróżach. Sądzę, że kwestie finansowe to duża przynęta dla piłkarzy, którzy chcą przyjść o Stróż. Jak wiemy, kolejarz nie płaci dużo, ale płaci regularnie i tu jest y, główna karta przetargowa działaczy ze Stróż, stąd i ci zawodnicy chcą grać w tym zespole a co do Gajtkowskiego też wierzę, że będzie dużym wzmocnieniem zespołu ze Stróż a jego nazwisko, jego osobowość powinna także przyciągać do Stróż kolejnych kibiców, gdzie to jest w Stróżach bardzo potrzebne, jak wiemy piłka tam nie cieszy się takim zainteresowaniem, jakim powinna się cieszyć na poziomie pierwszej ligi i myślę, że też poniekąd zatrudnienie Gajtkowskiego powinno być takim właśnie motorem napędowym tej frekwencji stadionowej a myślę, że w Stróżach przyciąga też, oprócz pensji na czas, atmosfera w drużynie, która jest bardzo dobra i trener Cecherz. Sądzę, że Stróże mają opinię klubu poukładanego, w którym wszystko stoi w tym miejscu, w którym powinno. Jest klub to stabilny nie tylko finansowo, ale i organizacyjnie. No nie może pochwalić się obiektami pokroju Warty Poznań czy innych zespołów, chociażby Zawiszy Bydgosz z pierwszej ligi, ale jak nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i w Stróżach realizują to z podziwem godnym wyższej sprawy. Ciężko powiedzieć tak naprawdę co kierowało Gajtkowskim, ja nie przekreślam tego zawodnika, po prostu mam wątpliwości czy będzie on realnym wzmocnieniem czy też nie, ale życzę mu jak najlepiej. Dajmy mu szansę. Dokładnie, można tak powiedzieć. Większe nadzieje wiąże z transferem Kamila Nitkiewicza z MKS-u Kluczborg, bo jest to bardzo ciekawy zawodnik, 24-letni, przede wszystkim lewa noga, która u niego pracuje naprawdę na dobrym poziomie. Jak mówi sam trener Cecherz, takiego zawodnika szukał. Szybkiego, dobrego w sytuacjach 1 na 1 i może to będzie lekarstwo na tą ofensywę kolejarza. Szybkiego i walecznego. Z tego, co udało się nam dowiedzieć, był to wyróżniający się piłkarz MKS-u Klucz Grał kiedyś na poziomie pierwszoligowym, zatem przede wszystkim chciał wrócić do pierwszej ligi, żeby grać na tym poziomie i ma już jakieś doświadczenie. Ma 24 lata, czyli jest to taki wiek, gdzie nie jest to już młodzieniaszek. Ma już jakieś doświadczenie, ale też jeszcze dużo tej kariery przed nim i myślę, że będzie to dobre wzmocnienie. Trochę mnie może martwić, że to jest zawodnik filigranowy. A ja sądzę, że pokazał się w kluczborku w niewielkim mieście. Myślę, że przychodzi do kolejarza też właśnie po to, aby się do tutaj wypromować, aby się pokazać na arenie pierwszej ligi. Nie ukrywajmy, że pierwsza liga jest dużo lepiej medialnie naświetlona niż ta druga i tutaj też jego młodość w porównaniu z doświadczeniem No te dwa transfery w sumie już będą procentować, a przecież to nie koniec wzmocnień kolejarza. Ja jeszcze tutaj wrócę do tego argumentu twojego, Krzysiek, odnośnie wzrostu. Messi w Barcelonie też do Olbrzymów nie należy. Diego Maradona również nie był wysokim piłkarzem, a osiągnięcia mieli całkiem spore, także tutaj typ zawodnika jest taki, że on nie potrzebuje wzrostu akurat. Biorę pod lupę to, jaka jest pierwsza liga, gdzie pierwszy pierwszej trzeba jednak dużo walczyć i mieć trochę tej siły. Chyba, że u Nitkiewicza pozory mylą, że jest niewysoki, ale ma power, tak? Ja bym bardziej szukał argumentu na jego korzyść w tej szybkości i dobrej technice i tych kontaktach jeden na jeden. Jeżeli będzie potrafił minąć z wodem jednego, dwóch rywali, celnie odegrać do Gajtkowskiego, załóżmy w przodzie, nie powinno być problemu z tym, że jest mniejszy od rywala. Jeżeli dobrze popatrzymy na pierwszą ligę, zauważymy pewną prawidłowość w każdej drużynie znajdują się doświadczeni zawodnicy głównie na pozycji obrońców. I są to z reguły zawodnicy rośli zobaczył na stanowisku up są czy doświadczeni, ograni, którzy już jednak te lata świetności i szybkości mają za sobą. I taki właśnie mały, filigranowy zawodnik Powinien mieć łatwiej ograć takiego rosłego, doświadczonego, ale jednak troszkę już piłkarsko starego obrońcę. I myślę, że wcale nie będzie skazywany tutaj na porażkę w starciu z najbardziej rosłymi obrońcami ligi. Zdecydowanie. Trener Cecherz zapewne da mu takie zadania, gdzie będzie mógł wykazać się swoimi atutami. A ja do walki przy stałych fragmentach, czy też jakichś zadań typowo siłowych mają wielkich piłkarzy w stróżach. Jest Niany, jest Szufryn. Także tutaj ma to powalczyć swoim gabarytem. O szufry nie będzie mowa, a jeszcze powiedzmy, że kolejnym wzmocnieniem jest Dawid Rupa, który będzie wypożyczony z młodej Ekstraklasy Krakowika. Miejmy nadzieję, że ten chłopak pokaże tak naprawdę na co go stać, bo moda Ekstraklasa to jest poziom czwartej ligi, tak jak mówią niektórzy zawodnicy. A mówiąc dosadnie, jest to jeszcze niższy poziom podobny do klas okręgowych i tutaj ciężko rozwinąć się tym młodym i zdolnym zawodnikom. Miejmy nadzieję, że na poziomie pierwszej ligi w drużynie kolejarza będzie potrafił pokazać to, co umie naprawdę. Jedno jest pewne, bardzo jesteśmy ciekawi pierwszego meczu ligowego w Stróżach, kiedy będziemy mieli okazję tych nowych zawodników już w meczu ligowym zobaczyć. Mamy nadzieję, że do pierwszego meczu ligowego wykuruje się Dawid Szufryn, który został zaproszony na testy do Jagiellonii Białystok. Wydawało się, że wszystko będzie ok. Jagielonia była zadowolona z jego postawy, chcieli go wytransferować. Natomiast w meczu sparingowym z Gryfem Wejherowo doznał kontuzji, przez co w tym momencie nie trafił do Jagiellonii, wrócił do Stróż i tu będzie przynajmniej jeszcze przez pół roku grać. Jeżeli Jagielonia była faktycznie zadowolona z postawy Szufryna w meczach sparingowych, to sądzę, że rezygnacja z tego zawodnika w perspektywie tego urazu, była błędem. Jak wiemy, to nie jest groźna kontuzja i, i szufryn jak najszybciej będzie chciał powrócić do gry, do walki. Miejmy nadzieję, że oczekuje to w sportową złość na boisku w stróżach i jeszcze nieraz wspomoże zespół kolejarza swoją grom. A jak i runią, no cóż, będziecie się mu przyglądać i pewnie z niedowierzaniem wątpić w swój ruch. Ale weźmy pod uwagę, że liga pierwsza startuje w marcu, Ekstraklasa wcześniej, więc tutaj będzie miał więcej czasu, żeby na spokojnie wykorować się, pograć jeszcze pół roku. A z naszych informacji, Wynika i to potwierdzi Michał za chwilę, że w lecie może wrócić ten temat, transfer do Egilonii. Tak, ja rozmawiałem bardzo długo przez telefon z Dawidem Szufrydem, kiedy wracał z Agieloni był bardzo rozżalony tym wszystkim i tutaj nie ukrywam, że, że bardzo zależało mu na, na tym transferze, gdyż e, pokazał się naprawdę z dobrej strony. Rozmawiałem również z przedstawicielami Jagiellonii Białystok i Dawid był tylko i wyłącznie chwalony za swoją postawę. Był już przewidywany na, na wyjazd do Turcji na obóz z zespołem Jagiellonii. Trener Hajto, bardzo był za tym, aby tego chłopaka sprowadzić, no ale niestety pech chciał, że tak się stało, a nie inaczej. Mimo wszystko ja uważam, że temat nie jest przekreślony, że skoro chłopak zebrał tak dobre recenzje i opinie ze strony sztabu szkoleniowego w białym stoku. możemy spodziewać się, że temat powróci w lecie. A tutaj, tak jak Krzysiek powiedział, jest szansa, żeby wyleczył się już na rundę wiosenną, bo zapewne, jeżeli chodzi o klasę nie zdążyłby i mogą być problem z przebiciem się do składu Jagiellonii. W związku z tym, że Dawid Szufryn wykuruje się i zostanie w kolejarzu Stróże, całkowicie odpadł pomysł ściągnięcia do miejscowości podgrybowskiej Marcina Dymkowskiego, który niedawno zakończył swoją przygodę z sandacją na Jest to prawda. Rozmawiałem z trenerem cecherzem, przeprowadzając z nim wywiad całkiem niedawno, potwierdził to zresztą podczas naszej wizyty na siłowni, że praktycznie drużynę ma już skompletowaną. Jedynym tematem, który może jeszcze się zmienić, jest temat bramkarza. Poza tym wszystkie pozycje są w kolejarzu zapełnione i ta drużyna pojedzie na obie z 16 lutego do Dębicy. Pojedzie na obóz w przeciwieństwie do Sandecji Nowy Sącz. Powoli będziemy przychodzić do tego naszego nowosądeckiego klubu do tematu Sandecji. Miało być zgrupowanie drugie w Gutowie. Nie będzie oficjalnie z powodów finansowych. Będzie przygotowanie na miejscu, czy też w najbliższych okolicach. W ten sposób mamy nadzieję, że też to pozwoli dobrze się do rundy wiosennej przygotować. Również w Sandecji dużo się dzieje pod względem transferów. Mieliśmy informację, że sześciu piłkarzy podpisało transfery Okazało się, że nie do końca jeszcze jest to na papierze załatwione w kilku przypadkach Możemy domniemać, że ci piłkarze na pewno będą reprezentować Sandecję Nowy Sąd. To powiedzmy, co to są za piłkarze Przede wszystkim są to dwaj zawodnicy, którzy już złożyli podpis Bo oficjalna informacja wyszła od rzecznika prasowego na skrzynki redakcyjne w Nowym Sączu Przede wszystkim Martin Zlatochlawy i Piotr Kosiorowski Zlatochlawy Słowak, dopełnijmy tak, Słowak. Jest to zawodnik defensywny, obrońca. Piotr Kosiorowski to pomocnik, który w Dolkanie Ząbki należał do wyróżniających się zawodników. Był kapitanem nawet ostatnio. Był kapitanem, rozwiązał kontrakt i pojawił się w Nowym Sączu. Bardzo chwalił go Robert Moskal, gdyż znają się ze wspólnej pracy. Ponadto do Sandecy wypożyczeni będą Gerard Bieszczad, Bramkarz z Lecha Poznań oraz Kamil Majkowski z Zawiszy Bydgoszcz. A także najprawdopodobniej kontrakty na półtorej roku podpiszą Mateusz Niechciał oraz Peter Petran. I to wszystkie ruchy, które są prawdopodobne lub pewne. Pojawia się jeszcze temat jednego słowackiego zawodnika, ale tutaj podobno jakieś komplikacje. Się no tak. właśnie, sześć nowych nazwisk w drużynie Sandycynowy są, czy to prawdziwa rewolucja kadrowa, no? Jak wiadomo, kilku zawodników pożegnało się w listopadzie i w grudniu ze zespołem nowosądeckim. Teraz y, tych sześć nowych nazwisk. Czy myślicie, że tak naprawdę te nazwiska to godni następcy tych piłkarzy, którzy odeszli? A przecież odeszli piłkarzy, którzy tą grę ciągnęli. Paweł Aceman. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że z tych piłkarzy zrobi się dobra ekipa na, na tę wiosnę, jeżeli się zgrają i będzie wszystko dobrze. Weźmy pod uwagę, że. Głównie opuścili zawodnicy Sandecje, tacy, którzy nie grali pierwszych skrzypiec, tacy, którzy wydawało się, że będą znaczącymi postaciami drużyny, ale życie zweryfikowało, że grywali części po rezerwach, na przykład Marcin Tymkowski. Pokładaliśmy w tamtych piłkarzach, którzy przychodzili do Nowego Sącza, no, z taką matką gwiazd, duże nadzieje, a tu się okazało, że tak jak no nie były to naj wzmocnienie najwyższych lotów, chociażby gło głośno zapowiadane i potwierdzane, no miejmy nadzieję, że tym razem karta się odwróci i te transfery będą tak mocne, jak mocne były kiedyś, jak odchodził jeden piłkarz Sandecji i przychodził za niego jeszcze mocniejszy. Pamiętamy, jak było z Darkiem Zawaskim, kiedy zastąpił go Rudolf Urban i takich transferów sobie życzymy teraz. Rozmawiałem w piątek z prezesem Andrzejem Dankiem i powiedział ciekawą rzecz, że Sandecja będzie walczyć o piąte miejsce, że taki stawia cel przy tym, że co o tym sądzicie? Ja sądzę ni mniej, ni więcej tylko tyle, że przed sezonem padło słowo awans. Przed sezonem były głośne zapowiedzi, mówiło się o tym co Damian wspomniał, że przychodzą zawodnicy z marką, przychodzą zawodnicy ze sporymi umiejętnościami. Okazało się, że tak naprawdę nic nie wyszło. Mamy drużynę, która ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, która potrafi przegrać 1-6 z Wisłą Płock i tak na dobrą sprawę nie wiadomo czego się spodziewać na wiosnę po, po sądeckim zespole. Na miejscu prezesa Danka absolutnie nie celowałbym w żadną z lokat, czy to będzie piąta, czwarta, szósta, siódma. Absolutnie celem dla sandecji teraz, nie oszukujmy się, jest przede wszystkim utrzymanie się i zgranie zespołu przed kolejnym sezonem. Niech ci zawodnicy, którzy teraz przyszli, niechaj zgrywają się z drużyną w czerwcu. ocenimy ich umiejętności my, dziennikarze, jak i, jak i trenerzy bardzo wysoko i niech spróbują zbudować drużynę, która i jesienią, i wiosną przyszłego roku da Sandecji awans, który tak naprawdę Nowy Sącz celuje już od pierwszego sezonu Sandecji na poziomie pierwszoligowym. Mnie się wydaje, że awans to na chwilę obecną jest totalna abstrakcja. Trzeba skupić się na tych celach, o których mówiłeś. Utrzymać się i zawalczyć o jak najlepszą pozycję. No Zobaczymy, tak jak mówisz, po zakończeniu rundy wiosennej zobaczymy, jak spisała się drużyna, czy zostanie trener Moskal. Myślę, że nie ma w tej chwili sensu wybiegać tak daleko w przyszłość. Ja rozmawiałem całkiem niedawno z dwoma utytułowanymi i, i zasłużonymi polskimi piłkarzami, między innymi z Andrzejem Iwanem oraz z Piotrem Świerczewskim. Obaj panowie stwierdzili jedną istotną rzecz, że Sandecja pod żadnym względem nie jest obecnie gotowa na ekstraklasę. Ani finansowy, ani infrastrukturalnym, ani przede wszystkim kadrowym. Więc może skupmy się na tym, żeby krok po kroku budować w Nowym Sączu mocny ośrodek piłkarski, powoli modernizować stadion, tworzyć drużynę na lata, inwestującą w wychowanków, inwestującą w zawodników młodych, a nie sprowadzajmy do Nowego Sącza chłopaków, którzy karierę mają za sobą i przychodzą sobie tutaj tylko pokopać za przyzwoite pieniądze, tylko budujmy coś na przyszłość. Niech dogadają się między sobą miasto, władze Sandecji, skrzykną kilku sponsorów, bo przecież sponsorzy są cały czas obecni i może trzeba by było zaplanować długofalowo działanie i powiedzieć o awansie za lat 4 czy też 5. Kiedy będziemy mieli obiekt, będziemy mieli jakieś podwaliny pod mocną drużynę w Ekstraklasie. Co do sponsorów, to myślę, że najpierw musiałaby być spółka akcyjna, żeby ci sponsorzy mogli dać konkretne pieniądze na ten klub. Może nie wchodźmy tutaj w kwestie organizacyjne aż tak bardzo, bo pozostawmy to prezesom Sandecji oraz władzom Nowego Sącza, bo to są ludzie, którzy mogą decydować w tych sprawach i pewnie znacznie więcej wiedzą na ten temat niż my. Ale patrząc tak z punktu widzenia kibica czy też obserwatora, to, co powiedzieli obaj panowie, co ciekawe, rozmawiałem z nimi w zupełnie innym terminie, także nie mógł jeden drugiemu zasugerować. Jest to racjonalne i ja uważam, że powinniśmy się tego nowego Nowym Sączu trzymać. Nowy sąd jest miastem specyficznym, co jakiś czas wypływają z naszego miasta czy też wypływały olbrzymie talenty piłkarskie. Powinniśmy też o tym myśleć, właśnie na tym bazować, że jednak jest potencjał wśród tych wychowanków. Kilku z nich było na obozie w Wielsku z pierwszą drużyną Sandecji i tutaj Trzeba byłoby szukać tych wzmocniej właśnie w tych drużynach młodzieżowych, pamiętamy, że kiedyś w nie tak odległej przeszłości wypłynął Dawid Jańczyk, Maciek korzym no teraz bliżej troszeczkę w GKS Bełchatów gra Damian Zbozień, powinniśmy właśnie szukać tych piłkarzy w naszych drużynach młodzieżowych w drugiej drużynie i, i na nich budować drużynę, bo nie oszukujemy się to na wychowanków, kibice chcą przychodzić, to im ufają, wiemy jak było z Markiem Koziołem, on zawsze czuł wsparcie kibiców, nie tylko wtedy jak sandycja wygrywała, ale, ale głównie wtedy, kiedy przegrywała, tak naprawdę ulubieńcym publiczności i osobą, w którą wierzono od początku do końca był właśnie Marek Kozioł. Przechodzimy do tematu Marka Kozioła, ale tylko jeszcze chciałbym dopełnić jedną informację, bo nowy kontrakt z Sandecją popisał też młodzieżowiec właśnie występujący często w rezerwach Juri Zyniak i też dostaje szansę w sparingach. To bardzo cieszy, że trener Moskal też zauważa tych zawodników. Występował też w sparingach Mateusz Wilk. Dobrze, przejdźmy do tematu Marka Kozioła. Jak wiemy od 1 lipca jest on piłkarzem Zagłębia Lubin, natomiast trwają rozmowy Na temat jego przejścia już teraz Do Lubina, ponieważ przez zarząd sentencji Został on zawieszony na pół roku No właśnie sytuacja z zawieszeniem Marka Kozioła Dla wielu z nas, kibiców, dziennikarzy Wydawała się absolutnie abstrakcyjna no, wydawało się, że zarząd Sandycji nie może tego zrobić. Markowi przysługiwało prawo podpisania takiej umowy z kolejnym swoim pracodawcą. Jego zdaniem miał zgodę na wyjazd, na testy i dziwnym było faktem, kiedy Sandycja go zawiesiła i teraz y, zarówno większość z nas kibicuje Markowi jak najszybciej ten problem, żeby rozwiązał i pojawiają się już pierwsze jaskółki w tej sprawie. Ja sprawę Marka Kozioła badałem dosyć dogłębnie, jeżeli mogę tak stwierdzić, ponieważ wisiałem na telefonie, mówiąc kolokwialnie, z ludźmi z zagłębi Lubin z menadżerem Marka Panem Osuchem rozmawiałem wielokrotnie z samym Markiem a także z przedstawicielami Sandecji najczęściej z rzecznikiem prasowym Darkiem Grzybem i sprawa jest bardzo skomplikowana tak naprawdę każda ze stron walczy o swoje, nie chce odpuścić i może jest to słuszne postępowanie bo wiadomo jest to biznes, piłka nożna to biznes i zarabianie pieniędzy ale zastanówmy się nad jedną rzeczą najbardziej na tym wszystkim cierpi Marek Kozioł zdolny bramkarz, który ma już 24 lata i to jest być może ostatni dzwonek, aby on wszedł na te tory wielkiej piłki, być może jeżeli teraz spędzi pół roku na trybunach dzięki zawieszeniu, może już nie osiągnąć formy, która pozwoli mu wywalczyć sobie miejsce w zagłębiu i może to być początek końca jego przygody z klasą. Na pewno racja w tym sporze jest po wielu stronach. Nie sposób dziwić się zarządowi Sandecji, który walczy o, o każdy grosz dla swojego klubu. Nie sposób dziwić się zarządowi Sandecji, który chce wyrwać z transferu Marka Kozioła jak najwięcej dla siebie. Ale z drugiej strony przykrym wydaje się fakt, że wychowanka klubu, osoba, która dlatego tego zespołu zrobiła tak dużo no, traktuje się właśnie w tak dziwny sposób. Więc fakty są takie. Pierwsza oferta Zagłębia Lubin opiewała na 55 tysięcy złotych. Oczywiście była to kwota początkowa. Myślę, że zagłębie miało świadomość tego, że Sandecja będzie chciała więcej. Ale dodajmy, że ta propozycja, właśnie ona wzbudziła te emocje we władzach Sandecji. To te 55 tysięcy złotych zaproponowane prezesi danego raz Leśniak odebrali jako policzek ze strony Zagłębia, jako lekceważenie sądeckiego klubu. Odebrali też chyba jako taką ofertę nie negocjowalną. Być może, być może. Ciężko. Za... aferę z tego, tak, że Zagłębia Lubinkse tylko 55 tysięcy dać. Ale z drugiej strony z tego co udało nam się dowiedzieć, krzyknęli za Marka 400 tysięcy złotych. Albo, albo 300, bo to różne wersje padają. 300 albo 400 tysięcy Najpierw było 400 tysięcy, później zniżyli do 300 tysięcy, a teraz okazało się, że jeszcze zeszli nieco z wymagań. Tak więc hmm. może jest szansa na to, aby w niedługim czasie Marek wreszcie wiedział, co go czeka w rundzie wiosennej. Tak, ale jakby potwierdzając to, że trwają rozmowy, pozwolę sobie odwołać się do wypowiedzi menadżera. Piłkarze Radosława osłucha. Nikt nigdy nie wykupił zawodnika z pierwszej ligi za taką kwotę. No. Rafał Muracki, który był gwiazdą marki pół roku wcześniej, był wykupiony dla Miki za kwotę 100 tysięcy. No, są to maksymalne kwoty, które się daje. Zaczerpnęliśmy też wiedzę na ten temat u rzecznika prasowego Sandecji, Dariusza Grzyba i on podzielił się z nami nowymi informacjami. Nowe światło padło na tę sprawę, gdyż Sandecja zaproponowała ciekawe rozwiązanie. W tym momencie stanowisko Sandecji jest takie, że chcemy pozyskać 200 tysięcy złotych za transfer. definitywny markę Kozioła, ale chcemy, żeby... Jakby niejako w pakiecie trafił do nas Kamil Majkowski, pomocnik Zawiszy Bydgosz, zawodnik, który znajduje się w grupie menadżera Osucha, aby aby Majkowski zasilił standecję bezgotówkowo i był to transfer definitywny. Myślę, że szanse są dużo, ile oprócz 200 tysięcy w pakiecie trafi do nas Kamil Majkowski, bo myślę, że i zagłębił i nam. Zależy na tym, aby Marek Kozioł grał jak najszybciej, aby wrócił do zajęć, aby mógł awansować i przygotowywać się do nowej rundy drużyny z Lubina. No to dość śmiała propozycja sądecinowy sąd i wydaje się nie mniej śmiała niż ta, którą zaproponowało Zagłębie za wykupienie Marka Kozioła w pierwszej wersji. Czy Zawisza i pan Osuch pójdą na takie rozwiązanie? No sprawa wydaje się wielce zagadkowa. No bo zobaczmy. Nie dość, że 200 tysięcy, zakładając, że Zagłębie chciało na początku 55 tysięcy. Załóżmy, że Zagłębie maksymalnie chce dać 100 tysięcy. To i tak już jest dużo. Sandecja chce 200 tysięcy za wypożyczenie. Marka Koziana rundę wiosenną, która trwa ile? 2-3 miesiące. A jeszcze do tego Sandecja ma piłkarza, którego wypożyczyła, a potem musiałaby wykupić ewentualnie. Ma go za darmo? To jest bardzo dużo. Ma 200 tysięcy i piłkarza. Sytuacja wygląda w ten sposób, że dla mnie jest to troszkę niezrozumiałe wszystko, co się dzieje. Tak jak wspomniałem, szanuję władze Sandecji za to, że walczą o każdy grosz dla klubu, bo trzeba im to przyznać, dbają o interesy klubu, ale z drugiej strony kwota 400 tysięcy, a tak jak mówisz Majkowski plus 200 tysięcy może być około 400, może nawet pół miliona, to jest bardzo dużo jeżeli chodzi o zawodnika z pierwszej ligi, który nigdy nie powochał jeszcze murawy ekstraklasowej, a za pół roku kończy mu się kontrakt, to wszystko pachnie problemem dla Marka, tak, tak mi się wydaje. Przegląd sportowy wycenił naszego bramkarza na 500 tysięcy złotych, no ale myślę, że przy tej wycenie przegląd sportowy nie brał pod uwagę tego, że mu się kończy kontrakt za pół roku. Mi zdarzyło się kilka razy na łamach przeglądu sportowego coś tak nieprawdopodobne artykuły, że może nie będę się do tego odnosił, bo wycenianie zawodnika na podstawie czego? Jest to 500 tysięcy. Panowie, jedno jest pewne. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia Sandecji Nowy Sącz z panem Osuchem, z Markiem Koziołem, to stracą na tym wszyscy. Głównie straci Marek Kozioł, któremu z kontraktu i z kariery wyleci pół roku grania w piłkę i straci na tym Sandecja, która w efekcie nie powącha za Marka Kozioła ani złotówki. Więc myślę, że w interesie zarówno Sandecji, jak i Marka Kozioła jest jak najszybciej dogadać się zarówno z Zagłębiem, jak i z menedżerem, i wypracować jedyny sposób, który zadowalałby wszystkich. No nie oszukujmy się, Sandecja jest w sytuacji patowej i nie może żądać zbyt wiele. Tylko zdaje mi się, że zarząd Sandecji nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, że kwota 200 tysięcy złotych, nawet sama kwota 200 tysięcy zł bez Majkowskiego, to jest trochę cały czas abstrakcja za zawodnika, któremu kontrakt kończy się za chwilę. Ja też zaczerpnąłem wiedzy w zarządzie Zagłębia Lubin, rozmawiałem z pełnomocnikiem tegoż zarządu do spraw transferów, Rafałem Chlebich, i on stwierdził, że owszem, zależałoby im na tym, żeby Marek Kozioł trafił do klubu w formie, ale na chwilę obecną oni mają dwóch bramkarzy, Ptaka i Isai Lovicia. Im co prawda kończą się kontrakty za pół roku, ale na chwilę obecną oni aż tak bardzo Marka nie potrzebują. No właśnie, nie sądzicie, że w tej sprawie powinien pojawić się kolejny klub, tak zwana czwarta osoba Dobrydża, która powinna pomóc Markowi Koziołowi wyplątać się oczywiście w cudzysłowie standencji Nowy Może kolejarz stróże? Jak wiemy, kolejarz stróże w tej chwili ma spory problem z bramkarzami i ta propozycja wydaje się nie tylko śmiała, ale i bardzo, bardzo realna. To znaczy propozycje, na razie to są nasze jakieś spekulacje i domysły to Znaczy nie panowie, domysły, spekulacje Panowie widzę, ta dyskusja idzie w kierunku zamknięcia naszych początkowych karier dziennikarskich I otworzenia biura menadżerskiego Będziemy zajmować transferowaniem zawodników z jednej do drugiej drużyny Chyba dobry biznes Wydaje mi się, że tak, ale ciężko się pewnie do niego dostać Ale zachowując powagę, no byłoby to dobre rozwiązanie Kolejarz Stróże niejednokrotnie pokazał że potrafi wypożyczyć zawodnika, który w tradycji jest niechciany, i zrobić z niego naprawdę fajnego piłkarza. Czyli zakładając ten scenariusz. Zagłębie wykupuje w tym momencie Marka Kozioła, zakładamy, że kluby się dogadają, ale hmm. wypożycza do kolejarza stróże, tak żeby mógł on grać. Tak, ja bym dorzucił tutaj rolę kolejarza, czy każdego innego klubu, który chciałby w taką opcję wejść, no pewnie też dołożyłby jakieś pieniążki do tego transferu i, i sandycja też mogłaby na tym zyskać, bo nie oszukujmy się, dalsza kariera, marka w sandycji wydaje się już bardzo mało prawdopodobna. Czyli Zagłębie płaci swoją działkę, taką jaką chciało, klub pierwszoligowy, przykładowo kolejarz, dopłaca troszeczkę do tej kwoty, jako że piłkarz jest wypożyczony, Sandecja jest zadowolona, bo ma taką kwotę, jaką chciała. Kolejarz jest zadowolony, bo ma bramkarza na pół roku dobrego. A Zagłębie jest zadowolony, bo jego przyszły zawodnik będzie grał. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Marek Kozioł grając w Sandecji co miesiąc pobiera pensję. I nie tylko Sandecja dostanie pieniądze za Marka, ale również będzie zwolniona z płacenia mu pensji co miesiąc. Także będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na innego zawodnika. Ale o ile mi wiadomo, zawieszenie przez zarząd Marka Kozioła wiązało się też z wstrzymaniem wypłat dla Marka. Też o tym słyszałem, tylko bardziej chodzi mi o sytuację odwieszenia Marka, bo nie wydaje mi się, żeby działacze Sandecji aż tak bardzo chcieli mu utrudniać życie i zostawili go w zawieszeniu na pół roku. Sądzę, że jest to wariant straszaka, czy też jakiś argument w negocjacjach za głębie Blubin, żeby postawić na swoim i żeby wygrać ten problem, bo nie wierzę w to, że prezes Danek i Leśniak chcieliby zrobić Markowi krzywdę. Pozostaje mieć nadzieję, że to jakoś się rozwiąże i wszystkie strony będą zadowolone. Przede wszystkim, że Marek Kozioł nie zepsuje sobie kariery. Myślę, że wszyscy kibice i my dziennikarze czekamy na takie Salomonowe rozwiązanie tej sytuacji. Tak się rozgadaliśmy trochę o tych transferach z głównie o sprawie Marka Kozioła, ale też powinniśmy wspomnieć jeszcze o innych rzeczach, takich jak mecze sparingowe, Ostatnią sobotę, to jest 4 lutego, standecja rozegrała sparring w Katowicach na obiekcie Hetmana z GKS-em. Było bardzo zimno, ale płyta była dobrze przygotowana. Ten mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym. Jak oceniał postawy swojej drużyny trener Robert Moskal? Posłuchaj. Pierwsza połówka, można być zadowolonym po 15 minutach, gdzieś takiej przewagi jak z optycznej. Przejęliśmy, można powiedzieć, kontrolę, parę sytuacji, które powinny się zakończyć bramką. No tutaj mogę być zadowolony, może trochę, żeby było skuteczniej byłoby na pewno dobrze. Druga połówka troszeczkę słabiej, druga linia zagrała i tutaj już mniej naszych sytuacji, aczkolwiek nie chciał jeszcze, miał do bramki i tyle. No, z gry obronnej można być zadowolonym, rozwiązywania akcji również no, brakło tej kropki na dich. Więc główny zarzut jest taki, że wszystko nie niby ok, ale brakowało skuteczności, a to chyba jest jeden z ważniejszych aspektów gry w piłkę nożną. Można tak humorystycznie powiedzieć, że Sandecja wyszelała się w tych pierwszych meczach sparingowych i teraz ten remis nie oceniałbym go tak źle. No wiemy, że GKS Katowice nie jest drużyną słabą, jest to rywal pierwszoligowy, poza tym Sandecja też potrzebuje takiego kubła zimnej wody, przed sezonem, bo gdyby te bramki tak padały jak na zawołanie, to może troszkę by uśpiły czujność tych napastników, może oni by popadli w takie uwielbienie Teraz wynik bezramkowy daje troszkę do myślenia i myślę też podnosi nieco rywalizację w zespole, że jednak jest dalej o co walczyć i te bramki wcale nie tak łatwo padają, jak to mogłoby się wydawać. Kolejny sparing w środę, 8 lutego w Rzeszowie z Resowią, to jest bodaj drużna drugolinkowa. Tak, w ubiegłym sezonie to Resowia jeździła w nasze strony grając z sandecją sparingi w Tylmanowej, teraz myślę, że Sandecja poniekąd oddając to ona jeździ do Rzeszowa, no miejmy nadzieję, że te sparingi, jak to było w ubiegłym roku także i teraz będą przynosić sporo korzyści nie ma w naszym bliskim otoczeniu wielu drużyn nie mogących prezentować podobny futbol jak, jak drużyna z Rzeszowa. No i jest też jedna, jeszcze jedna ciekawa rzecz, zakładając, bo wiemy, że są problemy z Super Pucharem Polski, przypuszczenia były, bo chyba teraz sprawa już powoli się zaczyna wyjaśniać, że jednak Super pucher będzie, ale gdyby nie było, to Sandecja Nowy Sącz miałaby w ten sam dzień zagrać w Krakowie z Wisłą. Sądzę, że wszyscy czekamy jako kibice na, na Super Puchara. ale generalnie dla nas, jako dla sądeckich kibiców, dziennikarzy, też sporą i ciekawostką byłby właśnie mecz nowosądeczony na arenie Wisły Kraków. Ja uważam, że gdyby do tego wydarzenia doszło, to pewnie wszyscy, jak tutaj siedzimy, ubralibyśmy się ciepło i pojechalibyśmy sobie ten mecz oglądać. Ale... Ja cieszyłbym się, gdyby doszło do pojedynku z drużyną mistrza Polski. Nawet gdyby Super Puchar miał się nie odbyć, gdybyśmy mieli to wydarzenie odłożyć, albo wymyślić jakiś inny sposób, to ja bym chciał obejrzeć sandyczyci w konfrontacji z drużyną mistrza Polski. Jesteśmy bodaj jedyni w Polsce, którzy liczą na to, że Super Puchar jednak się nie odbyć. Kończymy temat piłki nożnej i przenosimy się na hale. I to może Krzyszku, ty jako największy z nas znawca siatkówki w daniu żeńskim, może coś nieco powiesz o postawie Muszynianek w ostatnim czasie nie nazwałbym siebie znawcą, ale bywam od jakiegoś czasu na meczach Muszynianki no i niestety nie mamy dobrych informacji tak naprawdę w trakcie nagrywania tego podcasta zakończył się mecz rewanżowy w 1-8 finału Ligi Mistrzyń i drużyna Racing Club Khan pokonała drugi raz naszą Muszyniankę 3-0 przez co mineralne odpadły z rozbiówek Ligi Mistrzów Niestety na etapie 1-8, ale tego można było się spodziewać, bo byłem w czwartek na pierwszym meczu tych drużyn i postawa naszych zawodniczek nie napawała optymizmem. Co prawda w sobotę zdołały wygrać mecz ze Stalą Mielec, ale to jest outsider plus Ligi Kobiet. No i tylko cud mógł pozwolić tej drużynie awansować. No niestety do 22, do 18 i do 16 w trzech setach francuski wygrały. Ten sezon w ogóle jakoś dziwnie układa się na drużyny Bogdana Serwińskiego. Ja miałem dziwne przeczucia już w pierwszym meczu sezonu, kiedy niespodziewanie Muszynianka przegrała z Beniaminkiem z Piły, co było nie do pomyślenia jeszcze przed meczem, a okazało się to prawdą. Później nieco zbiły się na wyższy poziom, zaprezentowały umiejętności adekwatne do tych, które posiadają, ale przytrafiły się kolejne porażki. Sam nie wiem, co mam myśleć o przygotowaniu tej drużyny do sezonu. Muszynianka przyzwyczaiła nas do takich seryjnych zwycięstw i każda porażka, czy to jest z potentatem, czy z nieco słabszą drużyną od razu włącza w nas czerwoną lampkę awaryjną, że coś jest nie tak. Myślę, że spokojnie, to są tylko kobiety, tylko sportowcy też mogą mieć słabsze sezony, słabsze mecze. Być może teraz jest ten słabszy sezon dla drużyny Muszynianki, być może to taki moment troszkę oddechu psychicznego, no ale to też nie jest takie złe, że trafiają się porażki, to właśnie z sol sportu też byłoby nudno, gdyby Muszynianka, czy każdy inny zespół wiecznie wygrywał. Tylko fakty są takie, że tak naprawdę jeden cel pozostał. Obrona tytułu mistrzowskiego przed sezonem były zapowiedzi, że oprócz obrony tytułu mistrzowskiego ma być Puchar Polski i lepszy wynik w Lidze Mistrzyń jak w poprzednim sezonie. No niestety tych dwóch celów nie udało się już zrealizować. Być może pewna formuła w Muszynie wyczerpała się, być może pewne pomysły nie zdały egzaminu i trzeba by było racjonalnie przemyśleć, i przeanalizować te niedawne wydarzenia i podejść jakieś decyzje mające na celu poprawę aktualnego stanu rzeczy, no bo szkoda by było, gdyby drużyna, którą nasz region może się chwalić, która odnosi piękne sukcesy od kilku lat na, na arenie zarówno ogólnopolskiej, jak i europejskiej, aby miała obniżyć loty i stać się na przykład ligowym średniakiem, bo panowie, powiedzieliśmy już w przypadku piłki nożnej, że sport to jest dzisiaj biznes. Jeżeli jeden czy drugi sezon słabszy przydarzy się, może się okazać, że któraś z firm sponsorujących spakuje walizki i przestanie przelewać pieniądze na konto Muszyny, co wtedy. A jak myślicie, w którym aspekcie w Muszyniance powinniśmy szukać tego problemu? Gdzie tak naprawdę leży największy szkopuł w tym, że Muszynianka w tym sezonie nie prezentuje takiego poziomu, jakiego wszyscy od niej oczekujemy? Ciężko powiedzieć, natomiast wiele słyszy się głosów, że drużyna jest źle przygotowana do sezonu. A jeżeli jest źle przygotowana do sezonu, to odpowiedź nasuwa się sama. Na pewno mamy gdzieś tam w podświadomości nazwisko trenera serwińskiego. Ja osobiście nie chciałbym go demonizować, wiadomo, jak omawiamy trenerzy piłkarcy, że że sukces ma ojcu wiele, porażka jest sierotą no tutaj mm, być może nie tylko złe przygotowanie, albo może to nie o to chodzi, być może to to trenerzy innych zespołów ligowych przejrzeli już na wylot pracę trenera Serwińskiego i, i znają jego zagrywki, znają jego pracy, wiedzą mniej więcej czego można się po spodziewać, bo jak wiadomo, no trener serwiński jest w tym klubie praktycznie od zawsze. Na obronę jeszcze trenera Sarewińskiego Jest taka prawidłowość, że na przełomie stycznia, lutego Ta drużyna wpada w jakiś dołek No i miejmy nadzieję, że Z tego dołka wkrótce wyjdzie Myślę, że jeżeli będzie mistrzostwo Polski To obroni to trenera I myślę, że dalej będzie pracował w I życzymy sukcesów przede wszystkim Doskonale wszystkim wiadomo, że kobiece sporty Rządzą się swoimi prawami i tutaj To nie jest tak jak w zegarku, że wszystko idzie Tak jak to nakręcimy Tutaj kobiety też nie mają swoje kryzysy i zarówno tak szybko jak te kryzysy wpadają, tak szybko potrafią z tych lołków wyjść. Ja chciałem tutaj zaplusować u środowisk feministycznych i powiedzieć, że nie tylko kobiecy sport cechuje się taką cechą, ale również męski sport polega na tym, że niejednokrotnie drużyna teoretycznie lepsza przegrywa swój mecz, ma słabszy dzień. I zwróćmy uwagę, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale także w Europie. No... FC Barcelona, czyli klub złożony z najlepszych piłkarzy na świecie chyba obecnie, też potrafi przegrywać w lidze, potrafi mieć sporą stratę do Realu i wszystko wskazuje na to, że nie obroni tytułu mistrza Hiszpanii w tym sezonie. Wszystko sprowadza się do tego, że jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami cyborgami. Sądecki Podcast Sportowy Udzielali głosowo się dziś w Sądeckim podcaście Sportowym Michał Śmierciak, Damian Szczerba i Krzysztof Niedzielan. Był to Sądecki Podcast Sportowy.